Minęła ósma, tu program pierwszy polskiego radia. Aktualność: Jedenki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Samolot z amerykańską delegacją na rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie wylądował w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. Strażakom wciąż nie udaje się pokonać ognia w zakładzie utylizacji opon niedaleko od czewa. Akcja jest trudna tysiące opon. Są w płomieniach. Bezpiecznie znalazła się na Ziemi. Misja Artemis wróciła z kosmicznej podróży na Księżyc w nocy, wylądowała u wybrzeży Kalifornii. Stany Zjednoczone sprawią, by cieśnina Ormus wkrótce została otwarta zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA nie wyjaśnił jednak, jak miałoby do tego dojść. Agencje informują, że amerykańska delegacja jest już w Pakistanie, w Islamabadzie. Wylądował już samolot z Amerykanami. W stolicy Pakistanu odbędą się negocjacje pokojowe między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. W sto, w specjalista do spraw międzynarodowych profesor Tomasz Kubin ocenia, że wypracowanie rozejmu będzie trudne. Myślę, że rozmawiać obydwie strony będą i rozmawiały cały czas, nawet wtedy, gdy rakiety latały, to kontakty były utrzymywane, rozmowy były prowadzone. Tylko pytanie, co z tych rozmów wyniknie, jeśli już na wstępie, na starcie mamy chociażby rozbieżność co do tego, czy Liban jest objęty tymi warunkami zawieszenia broni, czy, czy nie. Izrael mimo zawieszenia broni kontynuuje ataki na Liban, w związku z tym Iran nie otwiera ciśnieny ormus przez którą płynie tankowcami ropa dla świata. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego było w swoim nowym miejscu pracy. Tylko dwoje z nich dostało jednak osobne gabinety i listę spraw, którymi mają się zająć. Reszta dostała zapewnienie, że może swobodnie wchodzić do Trybunału, ale pracy nie dostanie. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski mówi, że będzie tak do czasu ślubowania w obecności prezydenta. Agnieszka Trążkiewicz. Sędziowie opowiadali przebieg spotkania w Trybunale, rozmawiali z prezesem Święczkowskim, byli kulturalnie przyjęci. Czwórka, wobec której prezes Trybunału ma zastrzeżenia i uważa, że wczoraj nie złożyli ślubowania, czekała na rozmowę we wspólnej dużej sali i jak mówił sędzia Krystian Markiewicz, dostała zapewnienie, że mogą swobodnie wchodzić do Trybunału. No ale nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili tylko do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale żebyśmy wykonywali podstawowe funkcje sędziowskie, które polegają na orzekaniu. Osobne pokoje dostała tylko dwójka sędziów. To ci, którzy przed Wielkanocą złożyli ślubowanie przed prezydentem. Dostałam miejsce pracy, dostałam biurko. Opowiadała sędzia Magdalena Będkowska. Pozostała czwórka z kolei deklaruje, że w poniedziałek również stawi się do pracy i będzie czekać na kolejny ruch prezesa Trybunału. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Wiktor Orban czy lider opozycyjnej Tiszy Peter Madżar? Jutro o tym, kto będzie rządzić krajem zdecydują Węgrzy. Na wyniki głosowania czekają też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy dostali azyl od Viktora Orbana. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z KO uważa, że zarówno Ziobro jak i Romanowski opuszczą Węgry, jeśli Orban przegra wybory. Myślę, że wybiera destynacje następne razem z Romanowskim. I... Zawsze mówię, że Białoruś to jest miejsce, które sprawdziło się, jeśli chodzi o taki bezpieczny azyl, przynajmniej dla jednego z sędziów, więc co będzie dalej zobaczymy. Marcin Ociepa z PiSu nie chce komentować, czy były minister sprawiedliwości zamierza szukać azylu w innym kraju, gdyby Viktor Orban przegrał wybory. Politycy opozycji, którzy dzisiaj doświadczają mniejszych lub większych prześladowań politycznych, no to ja pozostawiam tę decyzję w ich rękach. I kwestia tego, gdzie chcą uzyskać azyl, czy ubiegać się o azyl, to już jest kwestia ich osobista. Polska prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Były minister jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. To są aktualności jedynki. Od wczoraj strażacy walczą z pożarem w zakładzie utylizacji opon we wsi Rożental w powiecie tczewskim na Pomorzu. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, ale lepiej nie otwierać okien, mówi rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla pobliskich mieszkańców, jednak zalecamy zostać w domu i nie otwierać okien. Na miejscu jest zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru przy użyciu termowizji. Pomaga nam to szybciej i skuteczniej szukać zarzewi ognia. Akcja jest trudna, tysiące opon są w płomieniach. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Misja Artemis II wróciła na Ziemię. Po drugiej w nocy czasu obowiązującego w Polsce kapsuła Orion wylądowała na Oceanie Spokojnym w pobliżu wybrzeży Kalifornii. Tymczasem wczoraj Sławosz Uznajski wiśniewski otrzymał najwyższą godność akademicką. Jako drugi Polak w kosmosie został doktorem honoris causa. A prze to ja Ciebie doktorem honoris causa mianuję i ogłaszam, że zostałeś mianowany. A ja chciałem również na ręce pana rektora złożyć medal misji Ignis. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Zapamiętajcie jedno, granice istnieją tylko i wyłącznie w naszych głowach. Sławo Szuznański-Wiśniewski jest 38 osobą wyróżnioną przez SGH tytułem doktora honoris causa. To był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Jeszcze nie spał na dwa tygodnie temu. Widzieliśmy go na ławce trenerskiej w meczu piłkarskiej reprezentacji Polski ze Szwecją. Nie żyje Jacek Magiera, asystent selekcjonera biało-czerwonych Jana Urbana. Były piłkarz m.in. Rakowa, Częstochowa i Legii Warszawa. Trener tej ostatniej, a także Śląska Wrocław zmarł w szpitalu we Wrocławiu po tym jak zasłabł wczoraj na porannym treningu biegowym. Miał 49 lat. Jacka Magierę wspomina dziennikarz i komentator sportowy polskiej Radia Andrzej Janisz. Był jednym z najuczciwszych i najporządniejszych ludzi, jakich spotkałem przez te bardzo wiele lat w obecności piłce nożnej. Przy czym te przymiotniki nie dotyczą tylko futbolu. Był jednym z najuczciwszych i najbardziej porządnych ludzi, jakich spotkałem w życiu. Weekendowe mecze piłkarskie Ekstraklasy, a także niższych szczebli rozgrywek zostaną poprzedzone minutą ciszy. Wczoraj Wisła-Płock pokonała Lechę Gdańsk 1-0, a Korona-Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Dziś trzy spotkania 28. kolejki. Widzew-Łódź Termalika Nieciecza, Zagłębie Lubin Radomiak i Legia Warszawa Górnik Zabrze. Liderem jest Lech Poznań, który ma dwa punkty przewagi nad Jagielonią oraz trzy nad Górnikiem i Wisłą. W spadkowej strefie są Arka Gdynia, Widzew i Termalika. Na w rzeczu Ekstraklasy także 28. seria spotkań. Polonia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-4, do 4, a Odra Opole pokonała Puszczę Niepołomicę 1-0 do 0 na prowadzeniu Krakowska Wisła. W Hiszpanii punkty gubi Real Madryt. Królewscy zremisowali z Gironą 1-1. do 1. Rozpoczął się nowy sezon żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała Falubas. Zielona Góra 64 do 26, a Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa 59 do 31. Kajetan Kajetanowicz i Maciej, Maciej Szczepaniak zajmują 18 miejsce po 8 OS-ach rajdu Chorwacji. To czwarta runda Mistrzostw Świata WRC. Prowadzi Finsami Parai. Polska załoga jest ósma w kategorii WRC 2 Challenger i 11 w WRC 2. Polskie tenisistki przegrywają z Ukrainą 0 do 2 po pierwszym dniu rozgrywanego w gliwicach meczu o awans do finałowego turnieju rozgrywek o puchar Billy Jean King. Dziś dokończenie rywalizacji, a ponownie o sporcie za dwie godziny. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagan Cito firmy Reuter. Kolagan Cito firmy Reuter. Nastawy kości cele. Pogoda. Sporo słońca i przejaśnienia, zwłaszcza na północy. Poza tym dość pochmurno, a na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 7-9 stopni na południu i wschodzie do 11-13 na zachodzie i lokalnie na południu. Ciśnienie w Warszawie to 1004 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Winogrona jasne, bezpestkowe, 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 kwietnia. Cena przed obniżką 19,99.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 To zapytamy, czemu na żaglówkach nie wolno gwizdać, i dlaczego nie wypływa się w piątki i nie bierze się na pokład parasola oraz starych butów. Chojnice, Harzykowy i jezioro Harzykowskie. I żeglarze. Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 12 minut po ósmej. a dziś ogólnopolski Dzień Radia, który świętujemy w Radiowej Jedynce od rana pod hasłem Radio, tu zaczyna się Twój dzień, a słuchacz pyta. Panie redaktorze, może pan wie? Ci kosmonauci to już wylądowali na tym oceanie, czy jeszcze nie? No i widać, że pan dzisiaj pospał, bo mówiliśmy przed siódmą wylądowali punktualnie o drugiej, siedem polskiego czasu wodowali w oceanie, zostali podjęci przez okręt amerykańskiej marynarki wojennej. Zatem misja szczęśliwie zakończona, w koło jest wesoło. Komu, auto, komu, komu awansować tak? Yo, Radia. Cieszę się, że jesteście. Chciałem wam powiedzieć, że jestem takim fanatykiem jedynki, że mam nawet małe radejko na baterię w łazience. Zawsze sobie łączam podczas kąpieli nawet. Dziękuję, pozdrawiam. Jacek z Płocka. I to jeszcze taki fanatyk z takim radiowym głosem. Pozdrawiamy panie Jacku. Wolny? Wolny. No gdzie? Na Słoneczną 5. Nie pytam gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje. A powiedział pan, że jest pan wolny? A ja. Wolna Sobota to i wolny jestem. Nie robię. Wolna Sobota z jedynką A te miłe słowa i życzenia płyną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Radia, który mamy dziś, no i ten Ogólnopolski Dzień Radia też rozpoczyna cały urodzinowy tydzień programu pierwszego, którego zwieńczeniem będzie następna sobota i równe setne urodziny programu pierwszego polskiego radia. No i Państwo, cóż tu powiedzieć, cóż powiedzieć, są po prostu z nami każdego dnia. Dzień dobry panie redaktorze, Andrzej z tej strony. Od trzech lat, albo może od czterech nie mam telewizora, więc dzień rozpoczynam z wami z jedynką. I tak jak powiedział poprzedni rozmówca, też kończę z jedynką, więc dobrze mi się z tym żyje. Radio jest najlepsze na świecie, a szczególnie jak można... ...rozpocząć dzień i zakończyć dzień z wami, Także wszystkiego najlepszego. Ja wyjście byli do końca świata i jeden dzień dłużej. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, obiecujemy, że tak będzie. Ale dzisiaj te miłe słowa i życzenia z okazji Dnia Radia mieszają się z mrożącymi krew w żyłach scenariuszami, jakby to było, gdyby Radia nie było nawet na jeden dzień. I pan Michał pięknie o tym pisze na Facebooku. Dzień bez jedynki to jak poranek bez kawy. Niby da się przeżyć, ale coś ważnego jest nie tak. Brak znajomej muzyki i głosów, które budzą lepiej niż budzik. Świat niby działa ale jakby bez duszy. Radio to nie tylko dźwięk, to towarzystwo, emocje i codzienny rytuał. Dlatego nawet wolę nie sprawdzać, jakby to było bez radia i mam je zawsze pod ręką. W domu, w drodze, w pracy. Wszędzie. To pan Michał, nasz nadworny radiowy kronikarz, który pilnuje każdego dnia, kto prowadzi audycje i później takie zestawienia prezentuje nam zawsze na koniec każdego roku. A pod 71 151 napisała do nas słuchaczka. Jeszcze parę lat temu słuchałam tylko stacji komercyjnych i rytują się, kiedy mama włączała program pierwszy Teraz nie wyobrażam sobie dnia bez jedynki, wpadając w lekką panikę, kiedy podczas jazdy gubię ukochane 89,4. Gdyby, gdyby was zabrakło, świat nie miałby już tylu przepięknych barw. Droga słuchaczko, bardzo dziękuję za ten SMS, zatem jeśli na chwilę 89,4 zniknie, to upominki od radiowej jedynki zachowają te kolory. I jeszcze jeden zestaw prezentów mam dla państwa z okazji tego ogólnopolskiego dnia radia. Czekam na SMSy pod 71, 151 i scenariusze. Te mrożące krew w żyłach, a może te najzabawniejsze. Jak by to było, gdyby radia nie było? Pytam w Dzień Radia w Wolnej Sobocie z Jedynką. Patryk Michalski. Jesteśmy razem do dziewiątej. Even though I am not And these are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now even Tutaj Jarek zeskoczył, was się kłaniali stonosz Dzisiaj nie w pracy, bo sobota. Ptaszki pięknie śpiewają, że dzisiaj jest święto radia, więc wszystkiego najlepszego kochana jedyneczko. A czy wyobrażam sobie życie bez radia? Nie, nie wyobrażam sobie życia bez radia, bo słucham was cały czas praktycznie. Nawet w nocy, jak mi się nie chce spać, to włączam sobie i sobie leci nie. I sobie słucham. No. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji stulecia. Życzę całej redakcji, wszystkim redaktorom. I chciałem powiedzieć, że u mnie radio to gra praktycznie 24 godziny na dobę. Właśnie teraz też słucham, piję kawkę. Pozdrawiam jeszcze raz. Jacek Spłocka. Dziękujemy za te wszystkie życzenia, drodzy państwo. Tak świętujemy razem z wami ogólnopolski Dzień Radia. Dzień Radia jedynce. Miłe to jest prawda? Ach, ależ to jest miłe. Dzień dobry. <śmiech> Martyna tak. Podolska w ba studiu. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, ale także i odwzajemniamy, przesyłamy Państwu te życzenia, bo przecież radio to my i Państwo. A tak właściwie jest. to się tworzy taka jedna wspólna, radiowa, falowa rodzina, także wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia. Patryku, dla Ciebie i dla Państwa. I dla Ciebie również. A widziałaś ten y, śmieszny obrazek, co Andrzej Rysuje nam narysował? Widziałaś tak, ten wiszący widział, na budynku? Tak, widziałam. Co tam jest napisane? Od czego zaczynamy jazdę? No, od włączenia jedynie. Jedynki. Od wrzucenia jedynki wrzucenia, tam jest tak ta, konkretnie. Ta. Tylko że wiesz co, no właśnie pan Robert z Oławy nas trochę tłumaczy, że nie zawsze jednak wrzuca się na początku jedynkę. Nie? W ciężarówce niestety zaczyna się przeważnie od czwartego biegu, albo od, albo od siódmego po automacie. ale i tak zawsze jedynka gra wszystkich pozdrawiam. Szkoda, że nie mogę być w poniedziałek w Warszawie, ale myślę, że jak będzie obiektówka po Polsce, to gdzieś będę miał blisko. Panie Robercie, dziękujemy. No to dobrze, proszę, proszę, nawet w ciężarówce włączać jedynkę oczywiście w radioodbiornikach i nic straconego, jak pana w poniedziałek nie będzie w Warszawie, bo rzeczywiście w poniedziałek ruszamy w taką urodzinową e, trasę e, radiową. W poniedziałek zaczynamy na dworcu centralnym w Warszawie, żeby później z tego dworca się e, rozjechać. No to już śpieszę z informacjami, że we wtorek będziemy wysoko na Kasprowym, stamtąd cztery pory e, Roku. W środę, dalej na południu, magazyn w samo południe z Krakowa, z Muzeum Manga. Ja będę na Wieży Mariackiej zapowiadać hejnał z Wieży Mariackiej. W czwartek y, zmieniamy kierunek Północ Polski, Sopot i Ekspres Jedynki, wprost z okolic Molo w Sopocie, a folder ulubiony w piątek z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ale jeszcze możemy dodać, że dzisiaj i jutro będą rozdawane dla Państwa specjalne zaproszenia na koncert Gwiazdozbiór, który wraz z Pawłem Sztompkę będziemy prowadzić. To jest taki koncert, audycja we wtorek. Mm. Tutaj u nas w naszym studiu Szpilmana w jedynce emisja tego koncertu. Później koncert, audycja, spotkanie z gwiazdami, z naszymi przyjaciółmi. Alicja Majewska, Andrzej tak, Dąbrowski, wspaniałe. Wojciech Gąsowski, Będą dzisiaj i jutro rozdawane jeszcze zaproszenia dla Państwa, zatem może będą Państwo razem z nami tutaj w naszym gmachu świętować, świętować nasze urodziny. To nasze setne urodziny. To wszystko przed nami, a co w kulturze przed nami. Na weekend. To rozpoczynamy od dwóch wystaw. Najpierw Muzeum Narodowe w Krakowie, bo tam już dostępna wystawa Gotyk w Karpatach i dyrektor instytucji Muzeum Narodowego w Krakowie, Andrzej Szczerski, mówi nam o tym, że ta ekspozycja ukazuje rejon Karpat jako przestrzeń intensywnej wymiany artystycznej i wspólnoty kulturowej późnego średniowiecza. Wyjątkowość tej wystawy właśnie wynika z tego, że obiekty przyjechały do nas nie tylko z muzeów, ale też z kolekcji kościelnych, bardzo często z kościołów w ogóle, co wymagało wiele lat przygotowań, działań konserwatorskich. Mamy więc no unikalną szansę, żeby zobaczyć je tutaj w jednym miejscu. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do początku sierpnia. Zaś ponad 50 rysunków Józefa Czapskiego można oglądać na najnowszej wystawie w Kordegardzie, w warszawskiej Kordegardzie, czyli Galerii Narodowego Centrum Kultury. Tam prace wybitnego malarza, pisarza, krytyka, współtwórcy kultury paryskiej zostały zestawione z kolarzami młodego artysty Grzegorza Kozery. Powstały one pod wpływem podróży do Argentyny w poszukiwaniu zaginionego dziennika czapskiego z 1955 roku. O wystawie i o tym w dzienniku mówi nam kuratorka wystawy Katarzyna Haber trudno sobie wyobrazić, że dziennik zostałby odnaleziony, ale to była taka niesamowicie inspirująca dla Grzegorza podróż. Po powrocie stworzył szereg kolarzy. Nie oczywiście Grzegorz Kozera był punktem wyjścia do szukania z kolei prac Czapskiego, które wiązałyby się z Amerką Południową. Oczywiście ta wystawa wiąże się z przypadającą w tym roku 130 rocznicą jego urodzin. Powrót dojrzałego mężczyzny do marzeń z Czasów nastolatka o tym opowiada spektakl Dream, czyli jak nie zostałem Kurtem Cobainem. Dziś w Teatrze Miejskim w Gdyni premiera tego monodramu, którą, na, którego napisał, który napisał i w którym zagra Jacek Bała. Głos Kurta Cobaina, ten chrapliwy wrzask jest, jest jakoś mocno kompatybilny z tym, co ja mam w środku jako ten młody chłopak, a czego nie do końca potrafię nazwać. I w życiu dorosłego mężczyzny, o którym jest ten spektakl w wieku 40 paru lat, nagle pojawia się kryzys i jest potrzebny jakiś bunt, żeby z tego kryzysu wyjść, żeby zawalczyć o siebie. Premiera monodramu Jacka Bały w reżyserii Patryka Warchoła o 19 na Małej Scenie Teatru Miejskiego w Gdynie. A z Gdyni przenosimy się do Wrocławia, bo tam wybrzmi Atlas Ptaków, prapremiera spektaklu Aleksandry Zielińskiej w reżyserii Barbary Bendyk. To druga ze scenicznych realizacji sztuk nagrodzonych w szóstym konkursie dramaturgicznym Strefy Kontaktu. To spektakl o rodzicielstwie w obliczu katastrofy klimatycznej przedstawiany z perspektywy ludzko-ptasiej. Pojawiło się dużo pytań o formę, bo jesteśmy w programie telewizyjnym dla dzieci, który wymyśliła sobie nasza główna bohaterka, żeby sobie pomóc przejść przez swoją historię. I ta forma jest bardzo abstrakcyjna, jest bardzo silna, a jednocześnie historia jest bardzo trudna, ale też chciałabym, żeby była Czuła uważna. Więcej o tym spektaklu, a także o rozpoczętym już Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontrapunkt w Szczecinie. Powiemy dzisiaj w naszej audycji teatralnej Teatr To Lubię po godzinie 22. A teraz Patryku, możemy do kina się przenieść? Możemy. No chęcnie. oczywiście, że tam króluje drama z Zendają i z Robertem Patisonem. Komedia słodko-gorzka o parze młodych, pięknych, bogatych, zakochanych e, ludzi, którzy planują ślub, no ale nagle okazję... No wszystko, się, brzmi idealnie. No wszystko brzmi idealnie, no ale okazuje się, że tam jest pewna e, tajemnica. E, film już e, zwiedza cały świat, e, para ta podróżuje promując e, tę e, komedię, do Polski nie przyjechała, ale okazuje się, że Polska ma w tym filmie też swój udział. Cześć, to Zosia McKenzie. Jestem scenografką filmu Dramy z Andeją i Robertem Pattinsonem i bardzo się cieszę, że mogę zaprosić was na ten film właśnie po polsku już od tego kwietnia w Chinach. Zdaję sobie sprawę z tego, że państwo wybiorą się na dramę, bo to jest rzeczywiście nowa propozycja studia A24, nagłaśniana, promowana. Ale ja bym chciała, żeby państwo poszli na piękną animację, naprawdę wzruszającą, wysublimowaną dmuchawcę w reżyserii japońskiej reżyserki, Momoko Seto. To jest opowieść o dmuchawcach, o rodzinie dmuchawców, którzy, które nagle zostają oddzielone od matki rośliny, gdy ziemię dotyka katastrofa. Pomysł polegał na tym, by zrobić filmy przygodowy o roślinach, no bo jak przeżyć taką przygodę przez godzinę i 10 minut w kinie, będąc nasionkiem? To bardzo ambitny, wysublimowany koncept i myślę, że bardzo emocjonalny, ale jednocześnie uważam, że niesamowicie trudno jest opowiedzieć o tym dzisiejszemu widzowi, choć dziś jest to znacznie ważniejsze niż 50 lat temu. Wtedy też było istotne, ale o tym zapominaliśmy. To Momoko to specjalnie dla programu Pierwszego Polskiego Radia Japońska. Reżyserka opowiadała o dmuchawcach. Naprawdę unikalne zdjęcia, piękne zdjęcia, natury i animacja. Proszę się wybrać na dmuchawce. Zawsze co polecasz mi, żeby pójść do kina, to potem się sprawdza i jestem zachwycony, więc sobie to też wpisuję na listę. Och, bardzo się cieszę, za, dziękuję za te słowa. Mam nadzieję, że państwo też są tego zdania i też wybiorą się do kina, do teatru, do galerii i wspólnie spędzą ten czas. Proszę nie zrobić tego błędu i wysłuchać tych rad, które miała Martyna Podolowska. Dziękuję. Dzięki.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 Z Państwa nie jest sam, kiedy radio gramy do Państwa mówimy i towarzyszymy już od stu lat bez tygodnia, bo za tydzień będziemy świętować dokładnie setne urodziny. No i Państwo też nie wyobrażają sobie, żeby radia nie było w waszym życiu. Tak pisze Pan Zbyszek na naszym Facebooku. Nie wyobrażam sobie, a tym bardziej bez jedynki. Nawet jednego dnia słucham was wszędzie, gdzie się da. W domu, w pracy, w samochodzie, tylko jak jeżdżę na rowerze. To nie, bo nie używam słuchawek. Wolę słyszeć, co dzieje się wokół mnie. Panie Zbyszku. Ważne, prawda to jest bardzo ważna uwaga czasami widzę dzień dobry w ogóle dzień Państwu. dobry dzień dobry magda magda mikołajczyk w yy, widzę rowerzystów którzy ze słuchawkami tak. I ja yy, też jadą, to, tez, to ja w ogóle nie rozumiem pochwalam, co to po, potępiam tych którzy no potępiam no, jakby, no, uważam po prostu że nie jeździ się w słuchawkach ja też tego nie robię bo no, uszy też służą do prowadzenia pojazdu tak tak trzeba słyszeć co się dzieje ja wokół. rzeczywiście włączenie radia to jest pierwsza rzecz którą robię po wstaniu z łóżka i myślę że wiele osób tak robi słucham głównie jedynki czasami yy, młodszej siostry dwójki, mhm. No, czasami też słucham y, poza, poza polsko-radiowych stacji, żeby zobaczyć, jak oni sobie nie radzą z robotą po prostu. No, to no dobrze. tak zawsze można, prawda? Ale, ale czy, wy, czy wyobrażasz sobie właśnie, no, żeby radia nie, nie było e, nawet jeden dzień? Bo ja, to... wiem, ja wiem, że jest nastrój taki urodzinowy, świąteczny, mm -hmm. ale chciałabym może taką bardziej refleksyjną nutę e, tutaj e, dołożyć. E, o niezbędności radia. E, przypomnijmy sobie, że w czasie II wojny Światowej, można było stracić życie za to, że się miało w domu radioodbiornik, mm -hmm. że się miało źródło informacji, prawda? Więc to, to pokazuje wagę radia. No i niestety teraz, kiedy żyjemy w czasach też takich okołowojennych, przecież jeśli mówi się o plecaku ewakuacyjnym, to tam wśród wielu innych rzeczy jest też zawsze powiedziane, żeby mieć małe radio na baterie, mhm. prawda? Kiedy wszelkie internety nie, nie działają, to zawiedzie. to będzie źródłem informacji i to być może yy, jest w stanie ułatwić nam życie, ułatwić nam funkcjonowanie. Niekoniecznie w sytuacji jakiejś wojennej, mhm. ale powiedzmy, wybucha pożar, musimy gdzieś daleko iść. Wszyscy dzwonią, albo... telefony nie działają tak, w tak, tym momencie, więc pomódź. radio może nadawać I Radio jest radio na baterie, tak. tak? Czyli to to to świadczy o tym, jaka jest waga tego medium. No i wtedy, nawiązując do twojego pytania, wyobrażam sobie w takiej sytuacji dzień bez radia, czyli dzień bez tego plecaka, w którym jest radio, no i byłby to na pewno trudniejszy dzień, niż gdyby to radio się tam znalazło. No to cieszę się, że właśnie ten nastrój urodzinowy, świąteczny tak się nam przeplata też z takimi poważnymi w końcu od tego y, tematami, w końcu od tego radio Absolutnie. jest. To ja tylko zmienię jedną rzecz w twojej wypowiedzi. Jak mówiłaś, że radio będzie źródłem informacji, to zamienię to będzie na tryb przypuszczający, że może tak, będzie. Oby tak. to się nigdy tak, nie. Tak, tak, oczywiście. E, y, niło. A co tam w książkach? Literatura na weekend. Chciałabym bardzo Państwu polecić książkę Radka Raka pod tytułem Maja i czas motyli. Radek Rak jest pisarzem, który pisze i dla dorosłych, i dla dzieci. Jest laureatem m.in. nagrodynikę, ale też innych wyróżnień pisze też dla dzieci. Jest też weterynarzem. Co w kontekście książki, o której mówię, jest ważne. Maja i czas motyli teoretycznie to książka dla dzieci, dla młodzieży, ale spokojnie jest też historią dla dorosłych. 11 Maja po rozstaniu rodziców mieszka Trochę z mamą, trochę z tatą. Tata pracuje jako kurier i wynajmuje w takim starym domu pokój. I tam Maja spędza tydzień, tydzień spędza z mamą, która mieszka w apartamentowcu. I w tym starym domu zaniedbanym, takim z stęchlizną pachnącym jest dziki ogród. I Maja zaczyna interesować się tym, co tam w tym ogrodzie jest, a są owady, są motyle, są mrówki, są jeże. I ten świat przyrody, świat zwierząt, świat roślin pomaga jej odrodzić się na, na nowo w tej bardzo przecież trudnej sytuacji. I, I rozmawiając z Radkiem Rakiem powiedziałam, że w tej książce widać, że, że, że, że, że ta przyroda jest terapeutyczna. Wiemy, że dogoterapia jest niesłychanie skuteczna, ale tutaj jest i jeżoterapia, i motyloterapia, i mrówkoterapia. No i właśnie skąd taki pomysł? Ja właściwie mam swoją własną terapię i zaczęło się od arachnoterapii u mnie. A właściwie zaczęło się od książki pana Roberta Pucka, Pająki pana Roberta, którą wszystkim bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie lubi pająków, to po niej te pająki pokochacie. Ta książka wpadła mi trochę przypadkiem w ręce, a potem zacząłem już sam szukać tej drobnej przyrody wokół siebie i to było dla mnie takie okienko, które mi otworzyło zupełnie inną rzeczywistość, a także przypomniało mi to, czym się interesowałem jako dziecko i o jakoś potem zapomniałem. Chodziło mi o interesowanie się w ogóle małymi zwierzętami. Tymi, które są możliwe do zaobserwowania na co dzień, w każdej chwili, które nam towarzyszą. Bo oczywiście wiadomo, że wieloryby i słonie to są fascynujące zwierzęta, ale też nie czarujmy się, o wiele więcej można znaleźć informacji, jeżeli ktoś chce o słoniach czy o wielorybach, niż na przykład o rybikach cukrowych. Oprócz tego, że kiedy idziemy nocą do łazienki i zaświecimy światło, to one nagle nam zmyrgają we wszystkie strony i zawsze byłem do tych rybiku, tymi rybikami zafascynowany, a nie tak dawno dowiedziałem się, że życie rybików cukrowych, jak na zwierzęta bezkręgowe, to trwa bardzo długo, bo kilka lat i może się tak zdarzyć, że te rybiki, które mamy u siebie w łazience są na przykład w wieku naszych dzieci. Fascynacja rybikami cukrowymi, no cóż, różnie, <śmiech> różnie bywa. W tej książce, oprócz tego, że to jest świetna powieść, to są takie rozdziały tutaj, proszę pokazuje ci, Patryku, rozdziały, Powiedział. Bym popularno naukowe na temat na takie Widzę, krótkie tak, rysunki, rysunki piękne, motyle, i prawda? opowieści jakiś na temat owagu, owadów, jakichś chrząszczy. W ogóle strona graficzna tej książki to jest oso osobna sprawa, ale motyle też są ważne i w powieści i w życiu Radka Raka. Moja żona zaraziła mnie pasją do motyli. Ja zawsze lubiłem motyle oglądać, ale jakoś nie były to nigdy zwierzęta takie pierwsze w moim życiu. A moja żona przeobraża motyle, gąsienice w motyle. To znaczy, kiedy mamy taki habitat, taki jak Maja ma w książce, mamy go na balkonie, i jeżeli znajdujemy jakąś gąsienicę, to ją tam przepoczwartczamy. potem, kiedy widać, że już jest w stadium poczwartki i już lada chwila się przepoczwarczy, to odnosimy w miejsce, z którego zostało, zostało to zwierzątko zabrane, na tej samej roślinie albo na roślinie tego samego rodzaju na tę samą łączkę, a ponieważ pod blokiem mamy bardzo ładną łączkę, to też tych motyli jest bardzo bardzo wiele. Chciałem też opowiedzieć o przyrodzie w mieście w swojej książce, dlatego, że my często nie zauważamy, nie dociera do nas, że miasto też może być oazą życia. Pada z ust Mai bohaterki tej książki, takie zdanie. Tata Dari był weterynarzem. Maja nie potrafiła wyobrazić sobie wspanialszego zawodu. Mm. Rady Krak jest oprócz tego, że jest świetnym pisarzem, to y, pierwszy jego zawód to jest zawód y, weterynarza. Znaczy, nie opiekuje się tymi najmniejszymi zwierzętami, które w powieści grają y, główną rolę. Znaczy, no nie wiem, wyobrażam sobie na przykład mrówkę z ręką na blaku, no, ale to, to nie, Musiałaby to nieco L4, większym. To bo przecież mrówki są bardzo pracowite. Prawda? No właśnie. E, nie, większymi zwierzętami zajmuje się e, Radek Rak, między innymi psami. Bardzo lubię jamniki. Ja bardzo lubię współpracować z tymi, które uległy jakimś porażeniu czy niedowładowi, bo w nich widać wolę walki. Miałem kilku takich jamniczych pacjentów, byli wspaniali, ich opiekunowie też byli wspaniali, to nie, niekoniecznie musi iść w parze. I bardzo dobrze wspominam jamnika Benka, który tak miał na imię dlatego, że trafił do swojego domu wtedy, kiedy Benedykt XVI został papieżem tego samego dnia i nie mógł mieć inaczej na imię. Oraz drugiego, drugiego jamniczego pacjenta z podobną historią, też niedowładową, łucia I było po nich widać, że ja się nie poddam, że ja nie będę tutaj leżał jak kluska, że ja będę walczyć. Ja myślę, że to imię wzięte od papieża właśnie może ono dawało temu jamnikowi taką siłę w walce o zdrowie. Proszę Państwa, w książka Radka Raka, Maja i czas motyli, to jak mówię, to jest historia o trudnej sytuacji w życiu małego dziecka, trudnej sytuacji. Jakim jest rozstanie rodziców, aczkolwiek ono też ewoluuje. Tu są oczywiście też problemy szkolne, ale ta przyroda bardzo jest tutaj ważna i ważna jest też od strony wizualnej, ponieważ książka jest zilustrowana przepięknie przez Aleksandrę Krzanowską. Te ilustracje często noszą w sobie ducha takiego starego atlasu przyrodniczego, takich, na których ja się wychowywałem też jako dziecko i które uwielbiałem. Ale Oboje i Ola i ja zawdzięczamy bardzo wiele też konsultacji merytorycznej pana Dawida Masło ze środka edukacji przyrodniczej Symbioza, który jest częścią Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mają swoją siedzibę w Lesie Wolskim koło Zo i organizują wspaniałe przedsięwzięcia edukacyjne nie tylko dla dzieci, chociaż głównie dla dzieci. No i pan Dawid bardzo mi pomógł przy tej książce pod tym kątem merytorycznym. Książka Radka Raka z ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej, Maja i czas motyli, to w ogóle jest taki piękny przedmiot, nawet z zakładką, z taką tasiemką zieloną oczywiście, bo przyroda tu jest e, ważna. Bardzo Państwa namawiam posięgnięcie po tę e, powieść, e, a druga moja Rako propozycja... Motylach. No między, między, między innymi w, w ogóle rakomotylach, tak. O bardzo różnych y, zwierzętach też. Y, I o życiu po prostu. A druga moja propozycja to książka Markusa Benemana, niemieckiego y, literaturoznawcy, ale z pasji biologa. Y, człowieka, który w kapitalny sposób umie popularyzować y, wiedzę o przyrodzie, y, o naturze. I to jest książka do, y, zatytułowana Narodziny Smaku. I zwykle, kiedy y, zadajemy sobie pytanie, skąd się bierze to, co jemy, no to myślimy sobie, że z, nie wiem, z gospodarstwa, z ekogospodarstwa, czy z jakiejś hodowli, a Beneman y Idzie dalej, to znaczy y, pyta o początki różnych potraw, różnych naszych smaków sprzed pojawienia się w ogóle człowieka. Wow, ja w ogóle sięgnąłem po tę książkę chyba y, przyszła do nas do redakcji kilka dni tak, temu. Bo to i jest właśnie pod patronatem przeczy jedynki. przeczytałem tam na okładce, że można się dowiedzieć na przykład jak ludzie wymyślili zakwas na chleb. Mnie to zawsze fascynuje, prawda? Y, znaczy nie tyle jak ludzie wymyślili, tylko, tylko jak, jak się, no przyroda y, wymyśliła to, później z, z tego korzystał, Mąkę, ona zaczęła y, ale pracować. Ale to jeszcze jeszcze wiecie kiedy po raz pierwszy mięsożerca wbił zęby w mięso, mhm. prawda? To nie chodzi o, o człowieka. Albo w jaki sposób kawa się stworzyła, mhm. albo alkohol. To znaczy, jest, są tu też anegdoty, bo to jest świetnie tak bardzo... Prosto, lekko napisane po gawędziarsku, więc są też anegdoty o tym, że słonie po alkoholu wszczynają awantury z trzeźwymi nosorożcami. Ale na przykład jest pytanie, w jaki sposób w ogóle się zaczęło to, że jakiś owoc sfermentował i, i, i że jakieś zwierzę się tym zainteresowało. To jest w rozdziale, w rozdziale pod tytułem Pierwszy Drink. Mhm, Ale mhm. też jest na przykład, zaczyna się od opowieści o, o kawie. Co skłoniło krzewy kawowca do wytwarzania e, kofeiny? Jest uzasadnienie. O co tam chodziło? Właśnie jak to zaczął człowiek mielić Nie, że pierwszy kura czy jajko, tylko czy gad <śmiech> czy jajko. Przeciekawa no, to, rzecz. Wiesz, myślę, że to jest taka lektura, przy której ślinka cieknie pewnie nie raz. Wiesz co, też, ale tu jest tyle, <śmiech> tyle świetnej wiedzy naukowej podanej, powtarzam, w tak przystępny sposób, że człowiek sam nią nasiąka. Narodziny smaku Markusa Benemana. Mniam. Jedynka. Polskie Radio. Magdo, zostań jeszcze chwilę. Wyobrażasz sobie w takim razie scenariusz książki, w której głównym wątkiem byłby dzień bez radia? No muszę poszukać. Czy to byłby dramat, czy komedia, czy tragedia? Jak myślisz? No zależy. No ja myślę, że w dniu urodzin to trzeba powiedzieć, że to byłby dramat. U naszego słuchacza na pewno. Dzień bez radia? Nawet o tym nie myślcie. Toż to byłby Armagedon. Przecież musiałbym chodzić po domu i robić podkład muzyczny. Śpiewać. Moja żona, która jest po szkole muzycznej, tego by nie wytrzymała. Poza tym musiałbym zacząć przedstawiać wiadomości. Tego z kolei nie wytrzymałyby moje córki. Musicie grać. Do końca świata jeden dzień dłużej. I relacje sportowe też by pan musiał samodzielnie Nie, nie mamy wyjścia. Myślę, że jak znajdę numer do pana, to jednak te upominki od radiowej jedynki za ten niewiarygodny scenariusz też, też muszą do pana trafić. Dzięki Magda Mikołajczu. Radio. Tu zaczyna się twój dzień. Dzień Radia w Jedynce. I tak zaczęliśmy ten ogólnopolski Dzień Radia w wolnej sobocie z jedynką, a po dziewiątej radiowa podróż w jedyne takie miejsce i Roman Jarek. Gdzie dziś, Romku? Dzień dobry. Dzień dobry nad wodą. Dzisiaj zaczyna się tu sezon. Nie, nie za zimno? Było, że jutro, ale tak naprawdę no zimno, szczerze mówiąc, rzeźko jest. Ale to jest oficjalne otwarcie sezonu tego żeglowania słodkowodnego. I to są harzykowy to jest jezioro harzykowskie, jedno z najpiękniejszych, a niektórzy mówią, że w ogóle najpiękniejsze jezioro w Polsce. I ten sezon ruszy tutaj dzisiaj o godzinie 10, będzie uroczyste otwarcie. Bez względu na pogodę, jest piękne słońce. Tylko termometr tak w okolicach zera się zatrzymał, ale podobno ma być więcej. No i niech będzie więcej, niech będzie też <śmiech> więcej. Więcej słuchaczy Roman Czajarek jedno na takie grzeje. miejsce po dziewiątej. A ja pięknie Państwu dziękuję za ten radiowy poranek. Patryk Michalski, dobrego dnia radia. Take me now, baby, Polskie Radio. Autopromocja. Radio. Tu zaczyna się Twój dzień. Dla mnie to jest magia. Ten niesamowity moment, kiedy wchodzę do studia radiowej jedynki, zakładam słuchawki, zapala się czerwona lampka. Jedynka jest zawsze oczywistym wyborem. Bardzo dobrze się trzyma, bardzo dobrze wygląda i cały czas jest na czasie. Ja bez radia prawdopodobnie bym nie przeżyła, bo radio towarzyszy mi zawsze, wszędzie. Nigdy jedynka nie szła na skróty. Wszystko, co jest w kulturze, w informacji, w muzyce zawsze jest bardzo rzetelnie przygotowane. To jest siła osobowości, które pojawiają się na antenie od tych stu lat. Dlaczego radio jest super, tego się nie da wytłumaczyć, ale można sprawdzić samemu, włączając Jedynkę. 11 kwietnia. Dzień Radia w Jedynce. Jedynka. To jest radio. Autopromocja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 Patryk Bedliński, zapraszam. Cały czas są problemy z przejazdem między Wyszogrodem a Nowym Dworem Mazowieckim. W Goławinie zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka i stąd te problemy. Na 60 dwójce są te utrudnienia, na to konkretnie 175. km trasy. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Trzeba skierować się na lokalne objazdy, na przykład przez Kroczewo, Załuski i Karnkowo. A tymczasem państwo dzwonią i pytają. Chciałem dopytać, jak droga z Kopytkowa do Kościeżyny, Jak ona tam wygląda, bo jedziemy powoli ze względu na to, że mamy wypakowane trochę samochód. Warto zarezerwować sobie półtorej godziny na pokonanie tej trasy. Można jechać drogami wojewódzkimi, między innymi przez Skurcz i Zblewo. Można też A1, a potem przez Starogard Gdański i znów trasami wojewódzkimi. Oba warianty trasy praktycznie nie różnią się czasem przejazdu, bo to zaledwie kilka minut różnicy. Chociaż autostrada A1 jest nieco bardziej przewidywalna. Na obu trasach ruch jest minimalny. Pasażerowie komunikacji miejskiej w tramwajach muszą liczyć się z utrudnieniami. Powodem są prace torowe w ciągu ulicy Gliwickiej w dzielnicy Załęża. Wprowadzono zmiany tras linii tramwajowych 7, 13 i 20. Działa też tymczasowa linia 37, która kursuje na trasie Zawodzie Zajezdnia Katowice Plac Wolności. Dziś także w Warszawie tramwajarze rozpoczynają przebudowę przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ulicy. Grzybowskiej i Towarowej wraz z przystankami przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tramwaje pojadą zmienionymi trasami, a kierowcy nie przejadą przez tory. Utrudnienia mają trwać półtora miesiąca.